Naprawdę takim echem się odbiła, że była pierwsza właśnie w stacjach radiowych, w sensie w tym, w tym podsumowaniu Airplay, nie? Przez kilka tygodni. No, czyli była, była hitem i jakby dała, dała duży start i, i naprawdę rozkręciła karierę Ignacego. Moim zdaniem zapamiętywalny refren i właśnie taka e, ciepła e, barwa, jakby w ogóle brzmienie tego numeru takie ciepłe, ale też głosu Ignacego. To są no. moje e, takie podejrzenia, dlaczego ta piosenka się spodobała. Tak, tak. Ignacy ma niesamowitą wrażliwość I też właśnie barwa głosu ciepło, głęboko. I też jest wirtuozem w, w, w ogóle na fortepianie wymiata, absolutnie. No to też, też jakby nie ukrywam, ja miałam szczęście, że gdzieś tych takich zdolnych, pięknych ludzi spotykam na swojej drodze i, i że się od nich uczę i że ja mogę ich czegoś nauczyć i że razem tworzymy to... Yy, no tak, ale, ale rzeczywiście to, to pierwszy, pierwszy utwór i... No i mega jestem wdzięczny, po prostu. Tylko czekam na co czekam Skoro o pięknych, zdolnych ludziach, to gdzieś już się przewijała, bo od niej też zaczęliśmy te tutaj wymienianki Twoich hitów. Zalia, oczywiście, na niej też skończymy i na hitie Diament. O, miło. No, z Zalią, z Zalią współpracuję no, najdłużej ze wszystkich. Tak naprawdę, jest, tak czasem jak, do, jak rozmawiamy, to mówimy, że, że po prostu to był jakiś kosmiczny traf, że na siebie trafiliśmy, bo. Może to y, nie powinienem mówić tego na antenie, ale ja po prostu odezwałem się do Julki, nie znając jej. Byłem w Bieszczadach na urodzinach mojej znajomej. Była pierwsza w nocy, zakrapiana impreza i ja nagle stwierdzam, że po prostu posłuchałem sobie New Music Friday i zobaczę, co tam się dzieje. I znajduję po prostu singiel yy, pod tytułem Sierpień. jak go nagrała to w ogóle, co też sama przyznaję, do bitu z YouTube'a po prostu. że była zupełnie początkową yy, artystką, ale ja w tym głosie wtedy usłyszałem w tych Bieszczadach, że po prostu to jest coś nowego, że żadna inna dziewczyna wcześniej nie śpiewała w taki sposób, tak jakby ekspresyjnie z taką głębią i yy, no po prostu odważyłem się do niej. I napisać diema, zrobimy coś razem, a może jakiś duet, a może coś wyprodukuje i po prostu to się zadziało i, i robimy to od pięciu lat ona jest teraz już w ogóle w jakimś kosmosie pomału i mamy kolejne utwory y, które będziemy wydawać, ale wracając do, do diamentu yy, inspiracje takie jak Sabrina Carpenter Chcieliśmy znaleźć coś fajnego, przyznaję też do radia, jakby wiedzieliśmy o tym, że robimy to trochę tak, żeby po prostu było to przyjemne dla wszystkich, um, więc taki lekki beat disco. Um, my mamy z, z Julką coś takiego, że tak naprawdę no, te, te demówki powstają no w zasadzie no, od ręki, jakby mamy jakiś taki przelot i te nasze inspiracje się tak łączą, że się rozumiemy i nie mamy czegoś takiego, że ja proponuję jakiś pomysł, czyli na przykład nie wiem, zagram coś na pianie albo, albo na gitarze i jak mi się to podoba, to ja już wiem, że jej się też będzie podobało, czyli gdzieś jest ta, ta, taka zbieżność, która ułatwia nam tą współpracę i tak samo w drugą stronę. Zresztą też Jurka się angażuje też w produkcję muzyczną, jest świadoma wielu, wielu rzeczy i to też jest jakby no, no, bardzo, bardzo fajna sytuacja. Zalia tu o tobie też wielokrotnie bardzo dobrze mówiła. Wiem, że się przyjaźnicie i że macie taki dobry e, przelot rzeczywiście, że to nie jest tylko praca, ale, ale też e, takie po prostu poleganie na sobie jak, jak przyjaciel na przyjaciółce i odwrotnie. E, I tego dalej ci życzę, bo w ogóle jesteś kopalnią, wiesz, moglibyśmy tutaj jeszcze opowiadać, bo diament to oczywiście jest jakby czubek w ogóle tej góry lodowej, wiesz, jeśli chodzi o, o te piosenki Zali tylko, a co dopiero o innych artystach. E, no, ale trzymam kciuki też za twoje sukcesy osobiste, takie, wiesz, twoje solowe. O, bardzo, bardzo dziękuję. To jest ciekawa ścieżka. Dokładnie, ale super, nie schodź ani z tej, ani z tej drugiej, bo obie są naprawdę kapitalne. Leon Krześniak, bardzo ci dziękuję za to spotkanie i Dzie Mam nadzieję, że tu ustawiamy trochę przecinek, ale będziemy jeszcze pisać dalsze rozdziały tej historii całej. Dobrze, dzięki wielkie. To był Leon Krześniak, a ten i inne wywiady znajdziecie w podcaście Ale Gość na sk.pl, w naszej radiowej apce na smartfony albo w popularnych serwisach podcastowych. News przygotujcie się, ponieważ człowiek, który wpadł do mnie do studia, za każdym razem, kiedy do jakiegoś studia nagraniowego wpada, to sprawia, że wychodzi z tego studia hit. Co prawda może nie namówi mnie do śpiewania i nie będziemy nagrywać piosenki, ale mam nadzieję, że ten wywiad będzie hitem. O. Michał Hanczak z tej strony, a ze mną Leon Krześniak. Cześć. Witam serdecznie. Dobrze Cię widzieć po no, takiej wielomiesięcznej przerwie, bo ostatnim razem widzieliśmy się prawie rok temu, ale teraz rzeczywiście przychodzisz z nowym kawałkiem, który już konkretnie zapowiada nieco większą całość, o której mam nadzieję też trochę poopowiadasz. Ukazał się kawałek pod tytułem Wspaniały To był rok? Tak, tak. Dokładnie 12 miesięcy minęło, od kiedy zacząłem tą ścieżkę artystyczną, tak? Czyli po prostu zacząłem wydawać numery, które sam śpiewam razem z Kajaksem. No i tak właśnie 12 miesięcy temu spotkaliśmy się mniej więcej po raz pierwszy. Trochę rzeczy się zadziało i podsumowałem to. Wydarzyło się wiele fajnych rzeczy. No właśnie Wspaniały był to rok dla ciebie? Wspaniały to był rok, trochę też cytuję pewnego mema tym, tym, tym tytułem, mm -hmm. yy, ale tak, no, rok intensywny, rok pracy nad muzyką, pracy nad wizerunkiem, nad tym jak na scenie się też zachowywać, jak się dobrze bawić zarazem. Masa wrażeń, no i oby tylko tak dalej. Za chwilę o tej przyszłości troszeczkę pogadamy i spróbujemy coś tam z fusów wywróżyć, a może i nawet z całkiem konkretnych informacji, yy, ale trochę jeszcze zatrzymajmy się rzeczywiście przy tym kawałku,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 Radzę kiedy dokładnie, ale tak naprawdę już zaraz. Zaraz! Tak, wspaniały to był rok. To jest już singiel, który zwiastuje te, te płyty. Potem będzie jeszcze jeden taki już singiel mm, połączony z, z tym wydawnictwem. I tak, to jest już zaraz. I, I latem zaczniemy coś tam grać. Jakieś festiwale są też już, już tam management mi zdradził, co, co przed nami. Co, co, coś szykuje, Coś tam, coś Będziesz tak, miał robotę. Tak. Cały tak. czas zresztą masz. A ile czasu spędzasz w studiu tak dziennie? Ja, ja traktuję to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 Bydgoszcz News. To jest magazyn reporterów Rady Bydgoszczy, Bydgoszcz, Lidia Archwalska. Za pomoc w wypełnieniu wniosku chcieli nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. ZUS w Bydgoszczy ostrzega osoby z niepełnosprawnością i ich bliskich przed korzystaniem z płatnych usług pośredników przy ubieganiu się o świadczenie wspierające. Do takich sytuacji dochodziło również w Kujawsko-Pomorskie. Wniosek można złożyć bezpłatnie, a przy jego wypełnieniu mogą pomóc pracownicy ZUS-u, mówi Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Apeluję do osób z niepełnosprawnością, a także ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wniosek o to świadczenie można złożyć bezpłatnie, a pracownicy ZUS-u pomagają w jego wypełnieniu i złożeniu zarówno w placówkach ZUS-u czy przez infolinię. Do ZUS-u w ostatnim czasie docierają sygnały od klientów, którzy otrzymują propozycję odpłatnego załatwienia świadczenia wspierającego. Przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzają w domach osoby z niepełnosprawnością. Często są to osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. I zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie. Niedawno do jednej z placówek ZUS-u w regionie odnosiła się wnuczka klientki, która skorzystała z usług kancelarii oferującej pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klientka podpisała umowę, udzieliła pełnomocnictwa do działania w jej imieniu. Wyrównanie świadczenia wspierającego za kilka miesięcy trafiło bezpośrednio na konto kancelarii jako wynagrodzenie za jej usługi i wyniosło niemal 22 tysięcy złotych. Po rozliczeniu należności kancelaria złożyła w ZUS-ie dokumenty dotyczące zmiany rachunku bankowego do dalszej wypłaty świadczenia na rachunek klientki oraz odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Pieniądze, które trafiły do kancelarii jako wynagrodzenie za jej usługi mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów opieki, leczenia czy rehabilitacji klientki. W innym przypadku klient podpisał umowę z kancelarią, zgodnie z którą wynagrodzenie za jej usługi miało stanowić czterokrotność miesięcznej wartości przyznanego świadczenia wspierającego. Przy maksymalnej wysokości tego świadczenia wynoszącej 4353 zł oznacza to kwotę przekraczającą 17400 zł. Podobne sytuacje zdarzały się również w ubiegłym roku w naszym regionie. Klienci informowali pracowników ZUS-u o ofertach pośredników, którzy proponowali pomoc w zamian za bardzo wysokie wynagrodzenie, sięgające nawet 10% tysięcy złotych albo sześciokrotności miesięcznego świadczenia. ZUS przypomina, że nie ma potrzeby korzystania z płatnych usług kancelarii czy pośredników, aby otrzymać świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć samodzielnie przez internet na portalu e-ZUS lub z bezpłatnym wsparciem pracowników ZUS-u. Osoba z niepełnosprawnością może również upoważnić do załatwienia spraw w ZUS-ie zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, lub bliskiego. Taki pełnomocnik również może liczyć na bezpłatną pomoc pracowników zakładu przy złożeniu wniosku. Warto również pamiętać o tym, że warunkiem ubiegania się o świadczenie wspierające w zus jest posiadanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W decyzji tej musi zostać przyznane co najmniej 70 punktów. Dopiero wtedy można złożyć wniosek w ZUS-ie o świadczenie wspierające, a żadna kancelaria czy pośrednik nie ma wpływu na wydanie takiej decyzji. SK Bydgoszcz. Aż bez nadal truje w Bydgoszczy. Miasto sprawdziło na ilu dechach jest jeszcze ten niebezpieczny materiał. Wyniki porównano z inwentaryzacją przeprowadzoną prawie 20 lat temu. Jest postęp, ale jeszcze sporo trzeba zrobić, przyznaje Aleksandra Kowalska, szefowa Wydziału Ochrony Środowiska. Pierwszy program Usuwania wyrobów zawierających azbest Rada Miasta uchwaliła blisko 20 lat temu, bo w 2008 roku. Na tamten czas mieliśmy zinwentaryzowanych ponad 4000 ton azbestu. Natomiast po wykonanej w zeszłym roku inwentaryzacji stwierdzamy korzystny trend. To znaczy widzimy, że jest postęp, jeśli chodzi o usuwanie azbestu. Na ten moment mamy zinwentaryzowane 1750 ton w Bydgoszczy, czyli możemy powiedzieć, że 64% wyrobów zostało już usuniętych. Pozostaje nam do roku 2032, bo to jest cel krajowego, programu oczyszczania z azbestu. Pozostaje nam do usunięcia jeszcze 36%, czyli te 1750 ton, tak, tak jak powiedziałam tej liczby 72% azbestu znajduje się na terenie nieruchomości osób fizycznych. 28% na terenie osób zarządzanych przez osoby prawne. Podmioty gospodarcze, firmy, ale nie tylko. Jednostki na przykład oświatowe również, tak? czyli jednostki organizacyjne miasta, to też są osoby prawne. Mieszkańcy, zarówno jak mieszkańcy, jak i osoby fizyczne mają co roku obowiązek składać informacje o wyrobach zawierających azbest odpowiednio do prezydenta i Marszałka. My ten proces monitorujemy. Dzisiejsza aktualizacja programu usuwania azbestu z miasta Bydgoszczy jest właśnie powiązana z wykonaną w zeszłym roku inwentaryzacją, czyli jest aktualizacją wcześniejszych danych, która, tak jak powiedziałam, pokazuje nam postępy w tym obszarze. I jesteśmy pozytywni, jeśli chodzi o osiągnięcie celów w 2032 roku. Miasto dotuje zarówno inwestycje z zakresu demontażu, jak i transportu i unieszkodliwiania Azbestu. Kwotowo nie można osiągnąć więcej niż 3000 zł. Również są środki w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, więc jest, są dwa instrumenty finansowe, z których.